Oto 12 odcinek podcastu Koło Roweru. Dzisiaj wraz z moim gościem rozmawiamy o średniowiecznych metodach tortur. Jesteś tam jeszcze? Żartowałem. Dzisiaj rozmawiamy o sporcie, o triatlonie, o produktywności, o cechach jakie powinien posiadać zawodnik i co mówić ludziom, którzy Cię podziwiają i mówią, że mm, ja tak nie potrafię. Moim gościem dzisiaj jest Marcin Hint z bloga ironfactory.pl Witaj Marcinie. Cześć Maciek. Słuchaj, w ciągu roku bierzesz udział w kilku albo nawet kilkunastu zawodach, zarówno triathlonowych, jak i maratonach. Mhm. Spod, spotykasz na nich mnóstwo ludzi i podejrzewam, że w dość różnym wieku. Powiedz mi, tak. co powiesz osobom, które uważają, że są za stare, żeby uprawiać sport? O kurczę, to chyba najlepiej spotkać taką osobę, pójść po prostu jako kibic na zawody i zwyczajnie zobaczyć, jakie osoby biorą udział w takich zawodach. Jeśli kobiety w wieku 70 czy chyba nawet 80 lat kończą pełnego Ironmana, w pełnym słońcu, tak, bo no, wystarczy obejrzeć film z Kony, czyli jakby mistrzostw świata Iron Man na pełnym dystansie, gdzie mamy y, prawie 4 km płynięcia, 180 km na rowerze y, i później biegniemy Maraton. Jeśli 80-letnie kobiety to kończą, no to y, w limicie czasowym, oczywiście, no to Wystarczy pójść na jakieś fajne zawody w Polsce tego typu i, i zobaczyć po prostu na uczestników czy uczestniczki, które takie zawody, które po prostu widać na linii mety, szczęśliwe najczęściej. Myślę, że, że ci ludzie nie idą na rekord, ale szacun, że w ogóle dają radę. Ja nie wiem, czy dałbym radę, w, no w tym momencie na pewno bym nie dał rady nawet krótkiego dystansu, jednej, drugiej czy, czy cokolwiek, ehm słuchaj. a um... Tak, jeszcze ci przerwę. Ja myślę, że te osoby idą na rekord, tylko że na swój rekord, tak? Bo tutaj każdy się ściga. Ja też nie ścigam się jakby o podium, chociaż chciałbym, ale ścigam się z własnym czasem, z własną jakąś życiówką. Zarówno czy to jest triathlon, czy bieg. Tutaj większość osób pewnie z biegami kojarzy jakichś tam znajomych, czy, czy siebie nawet sami biegają. I no bijemy te własne życiówki najczęściej, a nie a nie bijemy się o podium. Ewentualnie, jeśli starsze, znaczy starsze osoby, czy ktoś ma 45, czy znaczy 65, czy 50, to może równie dobrze i jest mocny, to może się bić o podium w kategorii wiekowej, tak? Bo tutaj jest jakby, jeśli ktoś chce zawalczyć o jakieś trofeum, to Znowu nie musi być w pierwszej trójce na mecie, ale może być 150, a, a pierwszy w kategorii wiekowej też go wyczytają, wejdzie na podium, zgarnie kasy za, za zwycięstwo tak naprawdę w kategorii. No tak czy siak przy, przy takim wieku to jest wysiłek niesamowity, natomiast hmm. przynajmniej mają czas na to, żeby trenować. No, myślę, e, myślę, że tak. Powiedz mi, bo masz rodzinę, współpracujesz z Michałem Szafrańskim jako, jako dźwiękowiec przy tworzeniu jego podcastu. Mm -hmm, mm -hmm. Oprócz tego e, pracujesz zawodowo i tak. uprawiasz triathlon. Powiedz mi, jak znajdujesz w ogóle czas na to wszystko? Przyznam się, że grafik, grafik takiego dnia codziennego ustawiam jednak pod sport. Oczywiście staram się, żeby być w domu, żeby jakby nie stracić kontaktu z dziećmi czy z rodziną. Wiadomo też, że w określonych godzinach mam stałe godziny pracy na etacie, więc w tych określonych godzinach muszę być na posterunku. Czyli pracujesz ósma, 16 tak? Tak, mniej więcej. Okay. No, tam bardziej praca jest zadaniowa, więc też mam fajnego szefa, więc jakby jeśli nic się złego nie dzieje, wszyscy są zadowoleni, to to też można się gdzieś tam 15.30 zrywać, e, aczkolwiek no wracam do domu, tak, jestem w domu, e, różnie ten czas wykorzystuję, ona najczęściej mówi, że na głupoty, że, że niby nie mam czasu wolnego, a, a tyle jakiś tam pierdół potrafię sobie robić w ciągu dnia. No Ale chyba nie jesteś osobą, która siedzi na fejsie i scrolluje cały czas. No nie, żeby cały czas skrolować, nie, ale łapi się, że czasami 10 minut, no powiedzmy, że 10 minut siedzę i faktycznie tak robię. Czy włączę sobie jakąś gierkę i 5 czy 15 minut nawet siedzę i gram, także... Jeżeli to jest 10 minut, to cię rozgrzesza. <laughs> no tak, myślę, że 10 minut. Wydaje mi się to bardzo krótko, więc nie powiem, że to jest minutka, tak, ale bo wiadomo jak ten czas leci wtedy, przelatuje przez palce. I, I jeśli chodzi o taką organizację dnia, no to wydaje mi się, że tak naprawdę to jest indywidualne. Indywidualnie każdy musi sobie te, te klocki codzienne poukładać, bo no, trzeba, jeśli ktoś chciałby się oczywiście triatlonem zająć. W przypadku biegania, wydaje mi się, że jednak jest łatwiej, bo 4 razy czy 5 razy w ciągu tygodnia pobiegać, co jest już solidnym treningiem to gdzieś tam co wieczór wydaje mi się, że, że jednak można wyjść, czy trzy razy w ciągu od poniedziałku do piątku i dwa razy w weekend powiedzmy, że jest to do ogarnięcia. Natomiast w przypadku triatlonu tutaj też trzeba brać pod uwagę takie czynniki, jak na przykład gdzie mamy pływalnię, od której, w jakich godzinach ona jest czynna, jaki tam jest ruch. Później jeśli chodzi o rower, no to rower generalnie zajmuje bardzo dużo czasu, jeśli chodzi o czas potrzebny na trening i potrzebna jest również odpowiednia nawierzchnia, jakieś duże kółko do zrobienia na przykład no i o ile biegać po chodnikach możemy sobie wieczorem, jak jest ciemno generalnie o tyle na rowerze no można siedzieć i na trenażerze w domu cisnąć, tak, aczkolwiek no to trzeba mieć mocną psychikę, żeby, żeby, żeby się nie nudzić i być przygłuchym dokładnie no, Ja sobie tak wymarzyłem, że jeśli dzieci będą starsze, to ułożę sobie tak dzień, że godzina 6.30 melduję się na pływalni od poniedziałku do piątku, także ten poranek zawsze na pływalni, później idę do pracy, wracam z pracy i jakby reszta dnia jest już standardowa, czyli Jasne. gdzieś tam jestem w domu i wieczorem wychodzę na trening. Czy, czy, czy kolarski czy, czy biegowy I, i, i w ten sposób jakby możesz nie wiem, powiedzmy trzy razy pobiec trzy razy pojechać na rowerze w ciągu tygodnia plus cztery czy pięć nawet razy pójść na, na basen i wiesz i robisz potężną objętość tak naprawdę Wiele, no, spory trening a, a te pięć basenów tak naprawdę no znikasz rano, rano ciebie nie ma w domu ale rano najczęściej nie zwraca się na to aż takiej uwagi. No, ja to tak sobie usprawiedliwiam. Czyli taki, taki miracle morning ci się marzy, tak? O, o, dokładnie. Książki nie czytałem, ale, ja, ja ale też wiem o co nie, chodzi. Nie, ale wszyscy wszyscy o nie dookoła <laughs> mówią. E, tak. Powiedz mi, to jak e, wygląda w tym momencie twój przeciętny dzień? Na przykład opisz, jak wyglądał twój wczorajszy dzień? Dzisiejszy, dzisiejszy właśnie był taki przykładowy o którym przed chwilą mówiłem, bo no jest lato, więc też jest jakby łatwiej rano wsiadłem na rower chwilę po 6 no obudziłem się tam za 26, musiałem jeszcze jedzonko przygotować do pracy, bo wczoraj mi się nie chciało tudzież AK, nie miałem czasu po 6 wyjechałem 6.15 wsiadłem na rower, pojechałem na basen 5, tam 8 minut popływałem 45 minut później z basenu rowerem do pracy no z pracy do domu znowu rowerem, dzisiaj to trochę dłużej zajęło bo, bo moja żona się wybrała również na rowerze do pracy pierwszy raz ever, więc wracaliśmy razem, no i, i znowu jakby można jakoś ten czas też fajnie spędzić przy okazji, oczywiście no, tego roweru nie traktuję jako trening ale Zawsze trochę jak ruchu to, nie? Dokładnie, jak to mówi mój kolega, rower sam nie jedzie, więc yy, <laughs> mimo, że to nie jest trening, to ta noga pracuje, tak? Tak, tak. Yy, mi się to głównie podoba pod względem spalanych kalorii, bo w samochodzie jednak tych kalorii spalę zdecydowanie mniej niż jak jadę te, te tam 30 parę minut na rowerze do pracy. Yy, wróciłem do domu rowerkiem, zjedliśmy sobie obiad i, i poszedłem biegać. Wróciłem z biegania, rozciąganie no i właśnie rozmawiamy. Tylko, że no teraz ten tydzień jest też pierwszy od dziewięciu lat inny, ponieważ dzieci zostawiliśmy u babci na Mazurach, co się do tej pory nie zdarzyło. Fantastycznie. E, tak. I, I właśnie zamiast spędzić czasu więcej z żoną... To siedzisz ze mną to, to, to układał sobie nawet nie tyle, co z tobą, co, co... To jest mój czas, że mogę, wiesz, poświęcić się bardziej treningowi. No może trochę to też nie do końca nie jest zdrowe i gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek. Ale nawet jak rok temu miałem taki długi ciąg właśnie, że rano jeździłem na pływalnię rowerem, później do pracy, wracałem z pracy rowerem i jakby ten czas... Bo nie jest istotne, czy ja jadę rowerem, czy samochodem do pracy. Znaczy jest o tyle istotne, że ja zawoziłem dzieci do szkoły i przedszkole. Ja byłem za to odpowiedzialny, ale sprawę rozwiązaliśmy tak, że starsze dziecko yy, zaczęło chodzić... Nie, przepraszam, wtedy w ogóle moja żona nie pracowała. Ale ostatnimi czasy starsze dziecko zaczęło chodzić yy, samo do szkoły już, a młodsze dziecko, które do przedszkola zawoziliśmy, zawoziłem... Yy, było mega szczęśliwe, że ono będzie też jechało rowerem, więc jakby jechaliśmy, no wtedy pływalnia rano odpada, tak, bo nie zdążę pójść na pływalnię, wrócić po, po syna młodszego i pojechać z nim do przedszkola, ale ostatnimi czasy no na pływalnie nie chodziłem rano, jakby to zupełnie odpuściłem, bo no, sytuacja no, z dzieckiem ważniejsza jest, tak. Więc znowu łapanie tego złotego środka, znajdywanie. I jechałem, no trzeba było tam 20 minut wcześniej wyjść niż normalnie bym wychodził. Ale, no, dziecko ma mega fan, tak, bo jedzie na rowerze do, do przedszkola. Ja z tego przedszkola na rowerze dalej jadę do pracy, wracam po niego i, i znowu na rowerku sobie jedziemy do domu. No to no znowuż, wiesz, masz spacer z dzieckiem, wycieczkę rowerową i odprowadzanie dziecka do przedszkola w jednym. Jasne, jasne. Powiedz mi dzieciaka wozisz w siodełku czy w przyczepce? Nie, nie, on ma 5 lat, więc jedzie na swoim rowerze. A już na swoim? Tak, tak, więc o to chodzi też z tym całym fanem dla niego. No tak, to bo... tym bardziej, tym bardziej. No dokładnie. To co inne, to tak jak oglądać Tour de France, a jeździć w Tour de France. No dokładnie aha, jeśli chodzi o rowerki dla dzieci to mój starszy syn z tego co pamiętam on ma teraz 8-9 lat zaczął jeździć na dwóch kółkach starałem się go w ogóle nauczyć ze dwa lata, ale tak się starałem że po pierwszej czy dwóch próbach biegania z tym kijem przymocowanym za rowerem tak, żeby go tam trzymać żeby się nie wywrócił <śmiech> zarówno on tak nie chciał jeździć jak i mi się to tam średnio podobało Mimo że, mimo, że biegać lubię, i chyba miał 5 albo 6 lat, jak zaczął jeździć na dwóch kółkach. Natomiast młodszy uczył się jeździć na tych rowerkach bez pedałów. I to uczy te rowerki no, kapitalnie uczą takich. Ym od ruchów, jakby, że jak się przechylasz na prawą stronę, to wystarczy w prawo kierownicą skręcić i jakby siła odśrodkowa cię prostuje, nie? Tak, albo tak się po prostu mega, podeprzeć z nogą, no nie? Dokładnie, mega polecam wszystkim rodzicom te, te rowerki, rowerki, bo rowerki młodszy biegowe. syn tak, dokładnie, młodszy syn, 4 lata, daliśmy mu pierwszy rower czterokółkowy i ktoś tam, tam nam powiedział, że po co mu dajemy te dodatkowe kółka, jak on przecież jeździ już bez nich, nie? No oczywiście były problemy z kręceniem korbą, tak? Bo jakby y, trzeba się tego nauczyć, trzeba trochę siły przyłożyć, tak. ale faktycznie po tam tygodniu chyba z dodatkowymi kółkami zdjąłem mu te kółkę i on pojechał. Więc wow. jakby y, w ogóle no czad. Jeśli, teraz każdemu opowiadam tą historię. Podejrzewam, że wielu rodziców tak ma, ale no mega reklamuje te, te rowerki biegowe. Oczywiście nie tam żadne firmy, tak, bo chodzi o, sam, o samą konstrukcję. Sama idea, Ym, dokładnie. Dokładnie, ale no czad, naprawdę, bo to jest jakby cały ten dodatkowy stres dla dziecka i dla rodzica związany z nauczaniem jazdy na rowerze w większości wypadków wydaje mi się, że, że zniknie. I do tego jeszcze uniknie zdartych kolan i, i łokci przynajmniej w pewnym stopniu, no nie? <słuch> dokładnie. Więc słuchaj, mówi, że twój, twój e, dzieciak biega e, z rowerem, to znaczy biegał e, mm -hmm. i z tego co wiem, to ty też najpierw e, biegałeś, a dopiero potem przyszedł ci pomysł w ogóle na triatlon, prawda? Od tego się zaczęło. Tak, tak, no ja miałem problem z Fagą i stwierdziłem, że nigdy nie lubiłem biegać, ale... Tak żona mnie trochę zmobilizowała. Ja grałem w piłkę generalnie raz w tygodniu z kumplami się umawialiśmy. Przez dwa lata na halę chodziłem, pykaliśmy w piłkę, ale ta waga zamiast spadać, to rosła. Oczywiście... Piwko po meczu było? Nie, nie, nie, nie, nie. Ale dieta jakby była... Yy, znaczy, waga była efektem diety lub jej braku. Okej, okay. okej. Okay. Um, czyli, a jak zaczynałeś w ogóle piekanie? Po, powiedz, jak, jak to się u ciebie zaczęło. No, ja w ogóle przez życie moje ten sport się jakoś tam przewijał. Przed ślubem, dwa lata chodziłem na siłownię, i, i to były takie dwa lata, gdzie faktycznie poświęciłem się temu. Tam co do grama miałem wyliczone jedzenie odpowiednie i fajne miałem jakieś postępy. Doszedłem do 88 kg przy moim wzroście 188 cm. Czyli byłem względnie chudy, tak. Nie byłem karkiem, ale, ale moja sylwetka mi się podobała. Jak skończyłem ćwiczyć, co się zeszło czasowo z, ze ślubem, to nagle waga zjechała tam z 3-4 kg. Po czym, bo jakby ta, te mięśnie trochę tam zleciały, po czym w przeciągu lat tam z 15 kg mi przybyło. Dojechałem w okolicy 100 kg i. Znowu gdzieś tam chwilę wcześniej zacząłem ćwiczyć na siłowni, ale tak bardziej dla siebie. No i, i, i pomyślałem, że można by zamiast jakichś tam siłowych ćwiczeń gdzieś bardziej się poruszać. Trochę takiego treningu siłowego, trochę treningu bardziej cardio. No i moje początki wyglądały tak, że po treningu siłowym na takich pasach TRX, tam żeby bardziej dynamicznie się, się zmęczyć, wchodziłem na bieżnię mechaniczną i sobie biegałem. Po pewnym czasie skończył mi się karnet roczny na siłownię i stwierdziłem, że z tym bieganiem można by coś dalej zrobić. No i żona mnie tak zmobilizowała, że ja kupiłem sobie buty biegowe, tam oczywiście pojechałem po całości, tam 300 chyba zapłaciłem, no jak na pierwsze buty to... Myślę, że taki to był solidny zakup. No i żona mnie oczywiście wyśmiała, że znowu sobie kupiłem gadżet, który trzy razy użyję. Skąd ja to znam? No i takiego jej po prostu gwoździa wbiła, że a, pokażę ci. Trzymaj piwo i pal. No, no i, i, i faktycznie pierwsze biegi, miałem takie kółko 4 kilometrowe. wracałem do domu, żona tam już prawie dzwoniła po karetkę taki byłem blady no i śmiałem się z siebie, że biegam jak to się mówi cyklicznie bo śmiałem się, bo biegałem nie wiem raz na miesiąc okay. także przez, przez kilka miesięcy, więc no takie to było właśnie moje nastawienie czyli siłownia y po tym kątem była lepsza, bo przynajmniej miałeś jakąś mobilizację, że chodziłeś tam regularnie bo płaciłeś kasę i y y y y y Dokładnie, ale nie, wiesz, nie, sorki, ja zacząłem biegać, kurczę, teraz, bo po siłowni, nie, dobrze, no, po siłowni jeszcze gdzieś tam się, nie, czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, nie, po siłowni już biegałem normalnie, to wcześniej było już, jak zacząłem biegać na siłowni, to, o kurczę, ale zamieszałem teraz. Nie, dobrze, od, od maja 2013, bo próbuję teraz sobie to wiesz, w czasie gdzieś zlokalizować. Spoko. Od maja 2013 zacząłem biegać na siłowni, a wcześniej przez pół roku gdzieś tam truchtałem po mieście. No, to okay. się pomyliłem. No więc gdzieś od zimy, od początku roku powiedzmy 2013 gdzieś tam sobie truchtałem po, po dworze. I później od maja jakby pożyczyłem te treningi na dworze na, na, rzecz, na rzecz tego, na siłowni. I wtedy już faktycznie biegałem trzy razy w tygodniu, tak jak chodziłem na tą siłownię. Yy, siłownia się skończyła chyba we wrześniu. I wtedy stwierdziłem, że biegam na dworze i biorę trenera. Okej. Okay. Do trenera to też mam pytania, także to, mm -hmm. to spokojnie ogarnię. Natomiast chciałbym pociągnąć dalej to bieganie, bo... Yy... Mam buty, co prawda nie kosztowały trzy stówki, tylko trochę mniej, bo były na promocji, ale też leżą. Próbowałem biegać w październiku, listopadzie mniej więcej. Z tym, że miałem jakieś takie paskudne skurcze, czasem łydki po prostu. I, i coś tam kolaną mnie nie domagało, bo miałem z nim kiedyś problemy, wytartą rzepkę i, i zresztą na rowerze przy podjeżdżaniu pod górę i przy moc, wiesz, przy niższej kadencji, takiej bardziej siłowej jeździe, to też mnie tam gdzieś gnębi i męczy więc powiedz mi jak w ogóle zaczynałeś biegać, jakie to były dystanse jak sobie tam truchtałeś i potem jak zaczęłeś biegać na tej bieżni to, to od jakich mniej więcej dystansów zaczynałeś i czy rozgrzewałeś się przed treningiem no wtedy nie miałem zbytniej wiedzy o samym bieganiu przynajmniej porównując do tego co teraz mam aczkolwiek no, wiedziałem, że trzeba się rozgrzać i tak dalej. Jak zacząłem biegać gdzieś tam teraz na ileś tygodni, to to biegałem powoli. Znaczy powoli. Wracałem jak zombie wyglądałem, tak, ale okay. robiłem 4 km takie kółko przez pierwsze ileś miesięcy. Pozwól, że się wtrącę. Zaczynałeś uh -huh. szybciej, a potem dobiegałeś już resztką sił, czy raczej starałeś się. Nie nie, nie, nie, nie. Raczej. raczej yy, najpierw to były marszobiegi, bo po prostu nie dawałem rady biec. Metoda Galwaya, tak? Yy, no, dokładnie. A, a później, no, coraz więcej biegu było i. Yy, tam nie, było, nie, nie miałem tyle siły, czy generalnie no, oddechowo naj, najszybciej padałem, żeby przyspieszyć, więc ten bieg był powiedzmy w granicach 7 minut na kilometr, tak, czy tam 6,37 minut na kilometr mm -hmm. I, i nie miałem też, wtedy biegałem z telefonem, więc nie wiedziałem jakie mam tętno, no teraz jak sobie przypomnę, jak się czułem, no to umierałem, ale ale jakie miałem tętno nie wiem, podejrzewam, że wysokie Zbyt wysokie, ale biegłem jakby cały czas, ten poziom wysiłku był cały czas taki sam. Nie umierałem, nie, nie umierałem na koniec, ale. Właśnie o to chodzi. Młody jesteś, także jeszcze o tętno się nie musisz bać tak, tak bardzo. Tak, tak, tak. Po jakim czasie mniej więcej? Bo biegałeś, podejrzewam, tak z dwa, trzy razy w tygodniu wtedy, tak? Mm, tak, tak jak na siłowni biegałem trzy razy w tygodniu, tak starałem się kontynuować. Okej, okay, to po jakim czasie zacząłeś zwiększać albo ilość kilometrów, albo tempo, w jakim biegniesz, bo nie wiem w którym kierunku poszedłeś, czy, czy oba naraz nawet? No, nie miałem wtedy jakichś specjalnych planów treningowych. Tak jak teraz widzę, jak znajomi gdzieś zaczynają się ruszać, to mają gdzieś wynalezione jakieś plany treningowe i idą według ich. Ja, ja czegoś takiego nie miałem, więc po prostu wychodziłem i, i robiłem jakieś tam kółko. Jak się czułem zbyt dobrze, no to wydłużałem sobie to kółko. Nie starałem się... Miałem takie podejście, że lepiej wolniej, ale dłużej, żeby dojść do tej godziny biegu, czy, czy, czy do 10 km biegu później. Więc to nie było tak, że wydłużałem dystans i, i przyspieszałem, tylko starałem się no generalnie bardziej szedłem w stronę wydłużenia dystansu do tych powiedzmy 10 kilometrów, bo gdzieś tam już słyszałem o, o zawodach w Gdyni na dyszkę, więc jakby to był jakiś tam mój pierwszy cel, po, powiedzmy pojawił się po jakimś czasie, gdy zacząłem się interesować, co z tym bieganiem moim mógłbym zrobić ciekawego. Jasne, jasne. A sprawiało Ci to frajdę, rozumiem, tak? Mhm. No to zdecydowanie. Sporo? Zdecydowanie okay. jak zacząłem później jak zobaczyłem, że, że, że faktycznie co prawda miesiące minęły, ale zobaczyłem poprawę i no to też gdzieś tam musiałem spojrzeć na, jakiś starszą, na jakąś starszą aktywność czy porównać się z kimś w taki brzydki sposób i zobaczyłem wtedy, że kurczę, że faktycznie ta, ta wydolność organizmu się, się jednak polepsza. Powiedz mi, bo Okej, okay, no wiadomo, ruch ruchem, wszystko spoko, jest kondycja, um, lepiej wyglądamy, ale powiedz mi, czy czułeś się lepiej albo czy zaobserwowałeś zmiany mentalne? takie spowodowane właśnie przez to bieganie czy tam uprawianie sportu. W twoim wypadku pewnie będzie trochę ciężko, bo ten sport się tam zawsze przewijał, ale właśnie jestem ciekaw, bo wiele osób mówi, że uprawianie sportu zmienia też głowę i te wszystkie endorfiny sprawiają, że jesteśmy szczęśliwsi i jakoś lepiej się w życiu wiedzie. Hmm, wiesz co, na pewno samoplanowanie dnia, tygodnia, miesiąca zwiększa powiedzmy tą naszą produktywność także wiemy, że jak czegoś nie zrobimy to ten nasz grafik starannie dopieszczany się gdzieś tam sypnie, no przynajmniej u mnie jak ja mam takie podejście dosyć ambitne do tego no to chcę, żeby na to wszystko znalazło się odpowiednia ilość czasu, więc odpowiednie rzeczy jeśli są zaplanowane chcę zrobić w przyporządkowanym do tego czasu czasie, więc jakby z tej strony na pewno jest, jest jakaś zmiana hmm, sumienie po prostu nie pozwala ci, znaczy no jak wcześniej mówiłem to jednak mi pozwala, ale, ale generalnie stara się nie pozwalać ci marnować tego czasu e, stąd tak. te 10 minut na Facea nie więcej <laughs> e, no powiedzmy <laughs> Jak zadawałeś to pytanie, to tak pierwsze, co mi przyszło na myśl, to pewność siebie. Mm -hmm. I ona naprawdę... się wzięła z, z wyglądu, czy z tego, że jesteś w stanie wyjść z domu i biegać? Nie, wiesz co? Większą pewność siebie to miałem kiedyś, jak chodziłem do liceum i, i trenowałem na siłowni, a teraz... Nie, może to jest inne też podejście, jakaś mentalność inna, że może traktuję to jednak trochę dla, dla fanu, dla rozrywki, ten cały sport, ale no jakoś tam wielkiej pewności siebie nie mam. To może bardziej blog, który prowadzę mi, mi dał tą pewność siebie, bo gdzieś tam mam ten feedback od ludzi, że, że wie, że to jest fajne, co robisz tam, to jest fajne. Więc chyba bardziej w tym kierunku, jeśli chodzi o pewność siebie. A, a sama sylwetka, gdzieś tam te, te kilogramy, co zrzuciłem, to nie, prawdę powiedziawszy, to bardziej no, daje mi jakąś satysfakcję, ale to tak bardziej mi niż gdzieś tam wiesz na, na zewnątrz będę chodził się i, spi i spinał. Bardzo fajny patent z tym chodzeniem w liceum na siłownię. Żałuję, że, że z tego nie korzystałem. Ja w liceum, znaczy ja chodziłem do technikum, ale w tamtym okresie byłem strasznie mało pewny siebie. Więc jeżeli ktoś, kto chodzi jeszcze do liceum, tego słucha i ma problemy z pewnością siebie, kupować karny na siłownię. <grym> Tylko nie wiem, czy to jest ta pewność siebie, której poszukujemy w liceum, żeby ktoś nie zaczął się... Zbytko zacząć. Tak, żeby takim bufonem nie został, tak, tak się bufoniasto nie zachowywał, bo to zależy od człowieka, ale sporo osób jednak idzie w tą stronę. No, we wszystkim, że tak powiem, trzeba mieć umiar. Na no jak najbardziej. <kuh> Sorki trochę. <gry> trochę jeszcze pokaszluję. Mhm. Słuchaj, wróćmy może do biegania dalej. Będę męczył ten temat, bo mhm, ostatnio męczył. jakoś chodzi mi po głowie wieczorami. Może uda mi się dziewczynę wyciągnąć. Mam na, na, na całe szczęście, ona nie słucha tego podcastu, więc... <grym> Masz luz, nie masz za... mówić wszystko. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Chyba, że kiedyś ktoś jej podrzuci. Ym, w każdym razie, y, jaka jest najgłupsza wymówka, y, jaką sobie postawiłeś, żeby nie wyjść z domu na trening? Hmm. To jest dobre pytanie. I, i nie wiem, czy na nie potrafię odpowiedzieć, bo takie standardowe były. Ym. Hmm. Nie wiem, kurczę, nie potrafię sobie przypomnieć po prostu, że mi się nie chce. Albo, że jutro... No tak, wiesz... Nie, nie. Widziałem na twoim blogu taki fajny obrazek wrzucony, Aha. rysowany, na którym było, że mm, dzisiaj za gorąco, dzisiaj pada, wieje, coś jest w telewizji, Mistrzostwa Świata, coś tam, coś tam. Na sam koniec to może chodź biegać na bieżnię. Nie, wolę na polu. <głos> no, no. Znaczy pytałeś jaki jest najgłupszy powód no pogoda, kiepska pogoda nie jest nie jest głupim powodem by nie iść biegać bo no, tak mówi się, że, że w trudnych warunkach hartuje się stal, tak, ale no miałem takie podejście i mam też, że jest plan do wykonania, no to idei i go wykonuję biegałem w śniegu po 20-30 cm wreszcie kupiłem sobie takie ochraniacze montowane Stup. do butów, tak, do, do, do po kolana, żeby ten śnieg mi nie nawalał się do butów. Mhm. Ale no, czy to było zdrowe i mądre. Fajnie siła biegowa po tym rośnie, ale biegałem w jakichś wichurach, tak, w, no, w gradzie, ale no, też chyba nie ma co się zabijać dla, dla, dla tego treningu. No fajnie, jest takie wrażenie, że o im im gorsze warunki są, tym lepsza jest, większa satysfakcja jest w domu później, tak? Ale, ale... Wychodzisz przed żoną na takiego hardcora, taki badass no, totalny. Ale jakby kiepska pogoda to nie jest, bardzo kiepska pogoda to nie jest zła wymówka przed, przed treningiem, tak? No chyba, że, że jest jakiś tam kapuśniaczek, czy nawet pada, no to można wyjść biegać, kurczę, no czemu nie? Też, szczególnie teraz w lato, jak te deszcze są ciepłe i no deszcz przeszkadza w bieganiu, tak? Ale tylko przez pierwsze pięć minut, bo później już taki tak nie wiesz, no czy jesteś spocony, czy od deszczu, czy od czego? No to mam e, bardzo podobne pytanie. A co mówisz ludziom, którzy właśnie cię podziwiają i rzucają hasłami, no ja to bym tak nie umiał jak ty? Wiesz co, jak z Michałem w 50. odcinku jego podcastu sobie rozmawialiśmy. Słuchałem. Tak, to na końcu tam też mówiłem, jakby o, o, o sobie trochę, o swoim blogu, i tak bardzo skromnie do tego, do tego podszedłem. I zresztą Michał wiele razy to gdzieś tam w różnych momentach na blogu czy na jakichś konferencjach powtarzał, że ludzie mają problemy z określeniem własnej wartości. Że albo są właśnie tacy kozacy no, Znaczy nie mówię tego jakoś tam Nie jest to określenie negatywne, pejoratywne Ale y, powiedzmy potrafią się zaprezentować Są tacy pełni wigoru, ekspresyjni powiedzmy y, a, a są ludzie skromni, którzy y, tak jak mówisz Ktoś powiedzmy do mnie się zwraca, że ja tak bym nie mógł i tak dalej A to są bardzo proste rzeczy, kurcze, no nie nienawidziłem biegać, tak, a gdzieś tam stwierdziłem, że po pierwsze, bieganie w stosunku do czasu jest jednym z najbardziej kalorycznych sportów, więc to był dla mnie jakby argument za. Po drugie, nie ukrywam, że rosnąca moda na bieganie wtedy też jakoś tam kolejnego kopniaka mi dała. I no co ja mówię, co ja mówię takim ludziom, że to jest kwestia czasu tylko. Czasu, drobne kroki, drobne cele gdzieś tam, ewentualnie jakiś duży cel daleko przed sobą i konsekwencja. To nie jest nic wielkiego. No, tu znowu wracam do tej um, słabej, znaczy niskiej samooceny, tak, ale też powiedzmy dwa lata temu, jak widziałem kogoś na, na tym poziomie sportowym, co ja teraz prezentuję, nie dam jakimś mm, specjalnie wysokim, ale jak widziałem kogoś takiego, to mówiłem sobie no niemożliwe, żeby dojść do czegoś takiego. A teraz powiedzmy jakąś tam drogę przeszedłem i, i widzę, że to jest tak naprawdę jakaś konsekwencja i to nie jest jakiś hardcore wyczyn, y, tylko to są takie no, proste, codzienne czynności. I nie jest... Y, też nie wiem, kto to, kto to powiedział, chyba sporo osób tak mówi, ale wyjście na trening, nawet najcięższy, chociaż treningi tak naprawdę no są cięższe i lżejsze, ale najtrudniejsze w treningu jest jednak narastające zmęczenie, jeśli trenujemy ileś razy w tygodniu i nie wiem po, po kilku miesiącach takiego treningu potrafimy być naprawdę zryci Czy takie um, wyczerpanie po prostu organizmu mhm. Mhm. Mhm. takie naprawdę długodystansowe, ale te pojedyncze jednostki nie muszą nie, nie powinniśmy przynajmniej się zajeżdżać do cna na treningu, tylko pobudzać powiedzmy i Także pojedyncze wyjście na trening nie jest ciężkie, ciężka jest konsekwencja, tak, bo możemy się zmusić przez dwa tygodnie i, i wychodzić co drugi dzień na przykład pobiegać, ale to, no mówię, zmusić się, tak, ale jeśli widzimy kogoś, kto, nie wiem, 15 lat yy, trenuje, no to z jednej strony możemy powiedzieć, że jemu jest łatwiej, bo, bo on to już ma we krwi, tak, no, no okej, okay, no ale 15 lat temu co byś temu człowiekowi powiedział? Byś tak, go wyśmiał, tak. że e, tam, chodź, tam pogramy w piłę, napijemy się piwa. No i właśnie moim zdaniem to jest najtrudniejsze i um, część osób, które mówią do mnie tak jak, tak jak wspomniałeś, to z tych osób, co, co tak mówiąc obiegają, no to jakby tutaj jesteśmy na tej samej fali, nadajemy i mówię, że słuchaj, w, dokładnie w tym i tym miesiącu tego roku biegałem dokładnie tak samo jak ty, rób to co robisz dalej, tak naprawdę ciesz się tym, jest, jest fajnie i, i, i przejdź tą drogę i będzie git, tak, a oso no, gorzej z osobami, które się nie ruszają Ym, znaczy gorzej no, jakby odpowiedź może być podobna, że tak zacząłem no na przykład, o będę dawał wszystkim teraz link do tego podcastu <głos> <głos> Dziękuję <głos> że, że No że, Wiesz, ja też nie miałem Jakichś tam mega prostych początków Takie standardowe marszobiegi I to nie według planu, że tyle sekund Czy minut mam iść, a tyle biec Tylko szedłem, bo po prostu Nie miałem siły biec Bo już tak sapałem, że stwierdziłem Że wolę 5 minut Dłużej spędzić na, tym, na tej aktywności Na tym treningu A ale nie zasapać się, tak? Także no, znowu chodziło o ilość czasu, wydłużanie czasu, a nie, a nie intensywność. Właśnie zauważyłem u bardzo wielu ludzi i to w każdej materii, nie, nie tylko w sporcie, że pomiędzy celem, a tym, co jest teraz, jest po prostu strasznie dużo ciężkiej pracy i wytrwałości i nic więcej dokładnie. No, tak i... się mówi, że nikt nie zwróci uwagi na to, co, co wylałeś z siebie w tej codzienności, co ile czasu spędziłeś na treningach i jak poświęciłeś swoje życie na nie wiem, trzymanie diety i układanie tego grafiku, wyrywaniu czasu z życia i poświęcaniu. Albo go na treningi. zdobywanie umiejętności Dokładnie. i tak dalej i wiedzy. No, Tylko nie? ludzie widzą to, co jest później na zawodach i patrzą na tych proatletów i mówią, że o Jezu, czwarty był. A nie pierwszy, a ona była pierwsza. No kurczę, wiesz. Tak, i jeszcze siedzą z, w piłce nożnej, też w ogóle, jeszcze siedzą z piwami chipsami. A, no, powiedzmy, tylko tych, wiesz, prosów powiedzmy jest w jakiejś dyscyplinie, nie wiem, 40 tysięcy tak. na świecie, a, a ktoś mówi, że on był czwarty, czy dwudziesty siódmy, tak? O ale słabe, był 27. siódmy. No okej. Okay. W, w, a jezu, zamotałem się. Um, o maratończykach mówi się, że um, wygrać to ukończyć. Zgadzasz się z tym? Tak, tak, zdecydowanie. Ja mam za sobą tylko jeden maraton. Um, drugi, no ale drugi już jest za rogiem prawie, że. Um, natomiast po debiucie w maratonie um, muszę powiedzieć, że zgadzam się z tym. To podaj trzy. Um, czy jakieś takie mobilizacyjne powody, dla których warto zacząć w ogóle biegać? Chociażby yy, nie myśląc już nawet o żadnych startach w czymkolwiek, tylko dla zdrowia. Pozwala zostawić za sobą te różne niefajne rzeczy, które dzieją się gdzieś tam wokół nas. Często ludzie, którzy biegają no, po prostu się odmulają psychicznie, gdy gdzieś tam serce zaczyna szybciej pracować. Czyli jeden po prostu wypłacić stres, tak? No, dokładnie. Yy, drugi powód, no bieganie jest naprawdę fajnym sposobem na na poprawę własnego zdrowia. Okej, okay, no jest, jest wiele sportów i yy, tak naprawdę no niech każdy robi to, co, to, co lubi, jeśli chodzi o aktywność, yy, ale bieganie jest najłatwiej rozpędzić nasze serducho na bieganiu. Na rowerze musimy jednak trochę przycisnąć jakąś tam formę mieć, żeby to serducho gdzieś tam rozpędzić, a w przypadku biegania jednak oddechowo i sercowo szybko się napędzamy, więc no, właśnie Zauwa zauważyłem to, gdy koła. zaczynałem biegać właśnie, że wystarczy mi pół godzinki biegania, w tym czasie zrobię jakieś 3 km. maks e, takiego mm, metody Gallowaya e, i, i naprawdę wracam porządnie zmęczony, a żeby się na tym rowerze wymęczyć, to, to jednak sporo schodziło, więc jak coś to potwierdzam, żeby nie było no i numeryk 3. Łapie się na tym, że nie umiem zareklamować biegania, trochę to dziwne e, ale teraz sobie pomyślałem o, o tym, co przychodzi do głowy, jak jak już się gdzieś ruszam. I przyszła mi do głowy jedna myśl, jak się raz zgubiłem w lesie. Mhm. Dzień, noc, noc? W dzień, w dzień, w dzień, okay. w dzień. Także jakby było bezpiecznie. Tylko, że to akurat było, był taki trening trochę dłuższy wtedy na mnie. I... Znaczy więcej kilometrów. I w pewnym momencie doznałem takiego fantastycznego olśnienia, że nieważne tak naprawdę, czy mam do domu 5 km, czy 8, czy, czy 12, a, a w nogach mam już tam, nie wiem, 10 czy, czy, czy 15 kilometrów, to nieważne ile właściwie tych kilometrów w jakichś rozsądnych granicach mam, to, to dobiegnę. Dobiegnę i, i nie będę musiał tam wyprówać z siebie flaków, żeby to zrobić. I wtedy poczułem taką, no podczas biegania tam wiadomo, główka pracuje, bo, bo, bo cały organizm jest rozpędzony i naszała mnie właśnie taka myśl, że kurczę, właśnie jesteś taki, jest swego rodzaju wolność taka w tobie, że nie potrzebujesz niczego, żeby dotrzeć w pewne miejsca. To tak jak rowerem się jedzie po lesie i też czasami miewam takie myśli, że... Yy, Mogę dojechać w jakieś tam oddalone miejsca rowerem, a kiedyś na przykład bym tam musiał, wiesz, dwa dni jechać, żeby, żeby się nie ujechać i, i dotrzeć w jakieś miejsce. Także jest pewna rodzaju wolność i to może być ciężko, żeby to był cel dla kogoś, bo, bo, bo coś takiego totalnie ciężko zmierzyć, ale, ale myślę, że to jest chyba najfajniejszy powód, żeby zacząć biegać, by po dwóch latach na przykład, czy po roku mieć taką formę wypracowaną, że możemy po prostu pójść, wyjść z domu na dwie godziny i przebiec 15, 20 czy 25 kilometrów i wiedzieć, że, że, że jest po prostu się zdolnym do tego. Czyli dzięki temu też trochę rośnie pewność siebie. No, myślę, że tak. Słuchaj, ja dalej będę męczył to biegania. <głos> biegasz już dłuższą chwilę więc na pewno sporo rzeczy przetestowałeś masz dużo szerszy zakres wiedzy na ten temat więc taki a dość często poruszany temat wśród biegaczy, szczególnie początkujących czy warto się rozgrzewać, rozciągać przed bieganiem? No tutaj są różne opinie ja, ja powiem co ja robię ja po prostu wychodzę na dwór i zaczynam biec. I zawsze te pierwsze kilometry, nawet jeśli mam jakieś tam zadanie do zrobienia intensywniejsze, to zawsze te pierwsze kilometry są, yy, są bardzo spokojne. T tak samo na koniec zresztą treningu. No dobra, jak biegałeś czwórkę, bo powiedzmy, takiego dystansu na razie bym na pewno nie przekraczał, to rozciągałeś się. Aha znaczy jakby przed treningiem nie, nie, nie stosowałem żadnej rozgrzewki specjalnej, czy, czy rozciągania się dynamicznego powiedzmy, bo chyba takie jedyne ma sens przed, przed treningiem. A co to jest rozciąganie dynamiczne? No statyczne jest takie, że po prostu naciągasz ten mięsień i trzymasz, a dynamiczne, okay. że nie wiem, wymachy nóg robisz, także nie, nie zatrzymujesz tej nogi gdzieś u góry i tam ktoś ci trzyma i cały czas naciąga ten mięsień, tylko gdzieś tam, tak jak wykop, robisz tak, że na chwilę jest to naciągnięcie. I to jest lepsze, tak? Przed, no tak się mówi, że przed, przed aktywnością, że, że ewentualnie tak można pobudzić mięsień do, do pracy. Taką rozgrzewkę to jedynie stosuję taką normalną rozgrzewkę, czyli trochę truchtu, wtedy jakieś różne Gimnastyczne ćwiczenia, później dogrzanie się, czyli znowu trucht z przyspieszeniami, jakimiś takimi bardziej pobudzającymi, takie rzeczy tylko stosuję przed, przed zawodami. Natomiast, natomiast na normalnym treningu po prostu wychodzę i wiem, że te pierwsze kilometry to jest po prostu trucht truch u mnie. No to w takim razie ze mnie jest taki biegacz, jak schodzi dupy trąbka. Jakiś lewy jestem w takim razie, bo mnie strasznie skurcze łapały. W jednej nodze i próbowałem no To może skąd z czegoś innego się bierze? Nie wiem, może kawy dużo pijesz? No a ile to jest dużo? <głos> Trzy, cztery, pięć dziennie? No dwie, to trzech. No to ja dwie też piję. Mniej więcej. Ale to no to nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że ja jestem leniwy i jeżdżę wszędzie rowerem i może po prostu, to... wiesz, nogi nie, nie przywykły do takiego zakresu pracy. Mhm. Ale no, mnie skurcze nie łapały akurat na początku. No Ja przez to przestałem biegać. Jakoś się to tam wykruszyło. Nawet mhm. pogoda mi nie przeszkadzała. Kupiłem sobie w Lidlu gacie za trzy dychy. Mhm. Na zimę. a czy wiesz, na jesień. I całkiem się nawet mhm. sprawdzały. E, natomiast właśnie te, te skurcze mnie w łydce łapały. I potem ta noga bolała tak, że na przykład na tydzień musiałem zrobić przerwę. A biegałem trzy o. razy w tygodniu i to były dystanse tak około trzech kilometrów. Mhm. Więc, nie wiem, w takim razie muszę coś, coś sobie zerknąć. To od razu powiem tak. Wszystkie fajne rzeczy, o których mówimy, znajdziesz pod adresem namyślnikrower.com ukośnik 012, jak 12 podcastu. I tam wrzucę też filmy o rozciąganiu, jeżeli komuś będą potrzebne. Obiecuję znaleźć do tego czasu, aż to puszczę. No i... To podrzucę ci jakieś tam fajne linki. Gracias. Słuchaj, a skąd wziął się rower gdzieś po drodze tego biegania? Na rowerze też jeździłem w liceum. Też miałem takie dwa lata przed siłownią te dwa lata w liceum, gdzie jeździłem więcej na MTB. Mhm. Zresztą na tym rowerze po, po ponad 10-12 latach Wystartowałem w debiucie w triatlonie, w triatlonie, ale to nie jest tak, że wziął się rower, bo rower był jakby na końcu tej układanki. W pewnym momencie, jak już zacząłem troszeczkę więcej biegać i, i, i zdecydowałem się na trenera, to zakupi, myślałem nad zakupem od razu zegarka. Dobiegania. Już się pojawiają gadżety. Tak, dokładnie. Szczególnie u mnie. No i patrzyłem na różne modele. I dokładnie nie wiem, czy to zegarek był <śmiech> powodem, <śmiech> dla którego. Kupiłeś rower. Chciałem w triatlonie. Nie, nie, nie. Generalnie powodem głównym było to, że nigdy nie nauczyłem się fajnie, stylowo pływać. No tak jak podejrzewam, większość. Nie uciekaj mi do Polsce. następnego pytania. <laughs> Ale muszę, bo taki był początek. Okay. Generalnie, pomysł na triatlon wziął się z tego, że nie umiałem nigdy fajnie, jakoś ładnie, szybko i długodystansowo pływać. Przepłynąłem 10 metrów jakąś żab żabko pieskiem, i już umierałem wydolnościowo. I musiałem sobie znaleźć jakiś cel, powód, bo ja akurat w ten sposób napędzam się do, do, do działań, aby, aby pójść, kurczę, do tej jakiejś szkółki pływackiej, żeby zrobić coś w kierunku tego, by się nauczyć pływać. Więc wymyśliłem sobie taki totalnie odjechany cel, czyli, czyli pełnego Ironmana. Okej. Okay. Czyli powiedz ile to jest cel... kilometru bardzo ładnie wszystkiego. No 3,8 pływania, 180 na rowerze i, i maraton 42 200 powiedzmy 42 km z hakiem I, biegu. I to wszystko w 12 godzin maks. Tak? No nie w 17 godzin. No, na... mhm. no tak więc taki cel wręcz wieloletni, szczególnie biorąc pod uwagę jak pływałem ale on mi pozwolił Wykonać ten pierwszy krok, tak? Zainteresować się, gdzie są szkółki dla, dla takich osób no, starszy, starszych, tak, starych, tak naprawdę. Tak, bo wszędzie widzimy szkółki dla dzieci, tak. a dla osób starszych, gdzieś tam tego się tak mocno nie widzi. To Jak to jest być 30-latkiem, który uczy się pływać? Hmm. Czy wiesz, ja teoretycznie poruszałem się po wodzie, mm -hmm. ale pierwsze wizyty na pływalni wyglądały tak, że. Na przykład miałem wykonać ćwiczenie typu odbić się od ściany i podryfować z rękoma do przodu po tafli wody. Tak? No, taka strzałka tak zwana. I z tym miałem już duży problem. Zresztą problem miałem nawet taki, że stałem na, na, na dnie w basenie i miałem wsadzić łeb w wodę, tak. Wsadzałem głowę pod wodę, oczywiście nabierałem, robiłem misia, tak, nabierałem powietrza, wsadzałem głowę do wody i już była panika, że nie mogę oddychać. Mimo, że tak naprawdę wystarczyło wyprostować plecy, tak, wyjąć głowę z wody i, i mogłem sobie pooddychać, ale... No miałem taki lęk przed tą wodą. Później Czyli jak... oddychanie i bariera psychiczna, tak? Dokładnie, dokładnie. No później jakieś tam strzałka, no to w ogóle, że tam 3 sekundy trzeba wytrzymać bez, bez oddychania, no to trauma. I prawdę powiedziawszy, pierwsze, bo chodziłem raz w tygodniu na te zajęcia i pierwsze miesiąc, dwa miesiące, no to... Bardziej się demotywowałem, niż, niż motywowałem. Te zajęcia mnie bardziej demotywowały, bo no, nie radziłem sobie, ale jakby w, tam w kilka osób, co chodziliśmy, to wszyscy mieli podobne wyniki. Czyli znowu zwyciężył upór, tak? Dokładnie. no To, to zdecydowanie tutaj. Nie poddawać się, bo no, u mnie z pływaniem to długo trwało. W pewnym momencie zacząłem sobie chodzić dodatkowo drugi raz na tą pływalnię, gdzie nie szło mi wcale lepiej, ale teraz z perspektywy czasu, który minął, widzę, że te kolejne gdzieś tam wizyty na pływalni w tygodniu y, pozwoliły mi się oswoić po prostu z wodą później chodziłem 3-4 razy czasami na pływalnie w tygodniu gdzieś tam y, czasami może musiałem odpuścić y, bieg na rowerze nie jeździłem jakoś specjalnie y, bo starałem się po prostu nauczyć pływać i no faktycznie no, był ten upór i, i kolejne wizyty na pływalni tylko mimo że tego, tego progresu totalnie nie było widać, to wiem, że z perspektywy czasu ten progres był, tylko on trwał. Ciężko się porównać, jeśli przez miesiąc tak naprawdę nie widzisz postępu, to. Jak to są raptem 4 do 8 razy. No dokładnie. Także. A ile nie, to trwało? 8 nie miesięcy mniej więcej? Tego w ogóle, tak? a... Ale, ale no musiałem chodzić, bo był jakiś tam cel. Wiesz co, zacząłem chodzić początek października, a w sierpniu wystartowałem w triatlonie pierwszym. No, tylko no jakby przed ostatnie miesiące, przed triatlonem, faktycznie miałem tę możliwość pochodzenia rano na pływalnię, gdzie z tego korzystałem powiedzmy trzy razy w tygodniu, plus zajęcia dodatkowe i takie częste nawet przez miesiąc czy dwa miesiące czasu, takie częste chodzenie na napływalnie dla, dla początkującego, mimo, że tam się topimy i uważamy, że, że bardzo mało przepływamy i bardzo mało się męczymy przez te, powiedzmy, 45 minut, to jednak daje bardzo dużo takiej wytrzymałości w wodzie, takiego fitnessu. Mhm. A ile kosztuje taka godzinka z trenerem w ogóle? Wiesz co, no ja byłem w grupie zorganizowanej, tam no, do pięciu osób na, na torze, i kosztowało to chyba 30 zł. Taka naprawdę dobra oferta to była. 30 zł, przy czym wejście na pływalnię było już w cenie, gdzie normalnie płaci się 12 zł. Okej, okay, czyli naprawdę, naprawdę się spoko. opłaca mm -hmm. dla każdego. To widzisz, może zostanę 25-latkiem, który nauczy się pływać. No ja miałem 29, jak, no więc, jak zacząłem. Yy, wiele nie brakuje. Dobrze, czyli bieganie mamy za sobą, pływanie też jakoś. No i, i co z tym rowerem? Powiedz, mówisz, że zaczynałeś jeździć na MTB i tam pierwszy raz na nim wystartowałeś. Tak, jak no, było? Jak już wiedziałem, że, że, że wystartuję, to trochę gdzieś tam jeździłem do pracy na rowerze, trochę gdzieś tam trener y, mi zaczął wplątywać ten rower y, przez parę miesięcy letnich w plan treningowy jakiejś zakładki robiłem, czyli trening czyli jazda na rowerze i, i od razu po zejściu z roweru i przebraniu się krótki bieg znaczy w moim przypadku krótki, bo przygotowałem się też do, do sprintu czyli do tam krótkiego dystansu dosyć więc trochę na tym rowerze pojeździłem nie za dużo innego roweru nie miałem niż ten, ten MTB dość niskiej klasy i kilkunastoletni właściwie i na tym rowerze wystartowałem. Wydatków żadnych nie chciałem specjalnie ponosić, no, choć poniosłem, bo sama pianka pływacka kosztowała mnie 1000 zł, natomiast nie chciałem zbędnych rzeczy kupować. Pianka dla mnie była niezbędna, bo się czułem źle w wodzie, czułem się niepewnie i po prostu, no mimo, że to jest najkrótszy odcinek zawodów, najkrótszy czasowo, jak i metrażowo odcinek, część zawodów triatlonowych, to no to jednak jest to odcinek w wodzie, tak, a nie na ziemi, czyli tak, tak, musiałem tak. się do niego po prostu odpowiednio przygotować. Czyli, a poza tym tą piankę pewnie jak coś to podejrzewam, że sprzedałbyś dość tanio i szybko, nie? Znaczy dość, dość dobrze i szybko. Mm, nie no, nawet nie wiem, nie, nie, nie interesowałem się ok, ja, możliwe. okay. Um, kontynuuj proszę a jakie było pytanie um, co dalej się działo z rowerem bo pierwsze zawody Aha. poszły na MTB tak pierwsze <coughs> zawody poszły na MTB i no i złapałem bakcyla tak. jechało generalnie mi się fajnie, byłem mega zmotywowany bo z wody oczywiście wyszedłem gdzieś daleko z tyłu a na tyle byłem ogarnięty wytrenowany powiedzmy, że nawet wsiadając na ten MTB wyprzedzałem czy to rowery szosowe czy, czy, czy inne górale, tak powiedzmy więc mega mnie to motywowało, no jak zszedłem z roweru i zacząłem biec Gdzie na rowerze znowu no jechałem powiedzmy Tam się siłowałem trochę z tym rowerem Ale nie starałem się ubić strasznie Bo też miałem takie podejście do debiutu Że to jest mój debiut Że nie będę tam robił z siebie Nie będę się upadlał jakoś specjalnie Tylko będę się mega jarał tym, tym startem I tak faktycznie było Później zszedłem z roweru Zacząłem biec I no wtedy już mnie nikt akurat nie wyprzedził biegłem też w sumie tak solidnie jak na mnie, ale też bez, bez zabijania się zagadywałem gdzieś tam po drodze zawodników no i wyprzedzałem tak, więc jakby po wyjściu z wody już tylko na rowerze głównie, a na biegu już tylko wyprzedzałem więc taki plus jest tego mojego wyjścia z wody z tyłu, że później motywacja rośnie, bo wyprzedzasz innych mm -hmm, mm -hmm. także takie były moje pierwsze zawody Pro propos tego wyprzedzania i tego roweru, mm -hmm. to mi się przypomniała historia, bo w piątym odcinku podcastu rozmawiałem z Maciejem Dowborem, mm -hmm. też o nie? Mm -hmm. i opowiadał jak zapomniał butów, to no tak. es SPSP-ów mm -hmm. i, i, i kupił od kogoś zwykłe pedały, przykleił je na taśmie ubrał zwykłe buty i jeszcze wyprzedzał ludzi, którzy zdziwieni patrzyli na tą jego samorówkę. No, no, ale no Maciek tak się... ma mega mocny rower, nie? To jakby mnie nie dziwi. O, sam, rower sam się nie napędza, tak? Mówiłeś to jakieś... Ale nie, 15... mówię, że ma mocny rower w sensie jako dyscyplinę. A, okej. Okay, okay. Nie, że ma sprzętowo dobry rower, tylko że jakby kolarstwo jest jego mocną dyscypliną no o Maćku to, to z tym jego rowerem to w zasadzie cały, cała Polska się rozpisała szkoda tylko, że w ten sposób no ale chyba takie są niestety uroki bycia celebrytą um. no tak, ale fajnym przykładem jest taki facet Marcin Konieczny startował w Olsztynie chyba na rozpoczęcie sezonu triatlonowego w Polsce w maju bodajże niektórzy robią sobie takie jajca i startują tak zwane, na no, jajca, no, startują re retro tri coś takiego. Robią, czyli startują na starych rowerach, oczywiście szosowych, tak, ale starych rowerach w starych retrostrojach. I z tego co pamiętam, na, na tam starym iluś na 100 czy 10-letnim rowerze no, Nie wiem, chyba czyli kilkunastoletnim lata rowerze 80, tak? 30, tak. 30. Yy, no, koleś pojechał na ćwiartce chyba, czyli tam masz 45 km roweru. Tak. Pojechał średnią 37,5. O, tak, masz. Także wiesz, no. I chyba nawet w ogóle podium w kategorii zdobył. Także no to taki. Yy, Stryczek w nos dla tych, co kupują drogie rowery. Dokładnie. Super rower. Pomoże uzyskać ileś tam procent lepszy wynik, ale nie gwarantuje jakiegoś spektakularnego sukcesu. No właśnie, o to chodzi, sam się nie napędzi. Mhm. Właśnie. No A propos i... napęd... Tak tak? Mhm. No to ja będę kontynuował mhm. w takim razie. A propos napędzania, robisz to wszystko i oprócz tego jeszcze blog. Co cię napędziło w ogóle do tego, żeby zacząć blogować? Mm. To był jeden z y, pomysłów na to, żeby nie... żeby nie skończyć biegać. <laughs> Sam sobie później włosy wyrywałem i się wkurzałem, bo miałem takie momenty, że już naprawdę chciałem zrezygnować, że mnie to wkurzało, że mi się nie chciało. Y, to był jeszcze moment, kiedy tylko biegałem. Tak. Y, I strasznie byłem zły na tego bloga, że że w ogóle zacząłem i wiesz wszyscy naokoło wiedzą jakie to moje hobby jest jakie to mam cele dokładnie, na kiedy w ogóle wszystkie daty i nie mogłem po prostu tego zostawić a no, gdyby nie blok, to na pewno bym, bym bym przestał biegać kiedyś tam w przeszłości już dawno także głównym powodem było właśnie to żeby mieć argument Yy, taką motywację właściwie do, do dalszego treningu i właściwie blogować na różne tematy próbowałem wiele razy, zawsze to się zaczynało tak, że instalowałem tego WordPressa, w ogóle go tam upiększałem yy, i, i cała chęć blogowania kończyła się w momencie pierwszego wpisu, który tak? cały projekt oczywiście zamykałem, yy, natomiast tym razem podszedłem do tematu inaczej. Musiał, założyłem konto na wordpress.org, tak, czyli nie musiałem instalować platformy i zacząłem sobie pisać. Miesiąc minął i stwierdziłem, że kurczę, ale fajnie jest. Fajnie jest jednak, zrobię <głos> to tak jak zawsze próbowałem i, i, i zaciosem jakby już te pierwsze wpisy miałem za sobą, więc jakby to tak jak z pierwszym podcastem ostatnio miałem, że zbierałem się, zbierałem, ale jak już wreszcie pierwszy nagrałem, już wiesz, tą jakąś niemoc i barierę i strach przełamałem, to, to, to jakoś tam dalej to, to poszło. Więc no i tak jakby się cały czas toczy. Drugi rok sobie bloguję, jest fajnie. <grywa> to widzisz, mój blog nazywa się Na Rower zupełnie nie bez powodu, ponieważ <grywa> gdy zaczynałem, to w zasadzie pisałem o tym, gdzie pojechałem i tak dalej, po to, żeby mieć motywację do jeżdżenia. No. I, I obiecywałem sobie, że za każdy za każdy przejechany kilometr odłożę sobie złotówkę i uzbieram sobie na mojego wymarzonego Cannondale'a. I po trzech miesiącach pisania rypło mi kolano. O kurczę. Ale Cannondale'a potem i tak kupiłem. <laughs> I był super. I nie musiałem zbierać nawet tyle pieniędzy, co myślałem, że będę musiał. No i potem wiesz, jakoś się to tam przekształciło wszystko. I dzisiaj piszę głównie porady dla ludzi, bo, bo jakoś nie wiem, niesie mi to ogromną satysfakcję, mhm. dużo większą niż opowiadanie o podróżach, nawet do tego stopnia, że trochę nabrałem awersji do tego i. i jak już usiądę i napiszę, to jest spoko. Natomiast, żeby się zebrać, nawet nie pytaj, powiedz mi, czy, czy twój blog również mm, zaczyna ewoluować, tak zaobserwowałeś to, bo tak w ogóle zanim cię dopuszczę, bo tak już wiszę na tym mikrofonie, e, do słowa, to ruszyłeś z podcastem poświęconym triathlonowi nazywa się kropka nad... M. Dokładnie. To, to powiedz w takim razie jak to z tym jest jeśli chodzi o bloga to prowadziłem go tak z pasji właściwie tak nie, nie patrzyłem, znaczy patrzyłem na statystyki tamte analytics były podpięte ale jakby nie przywiązywałem do tego uwagi oczywiście cieszyłem się jak tam gdzieś tam była jakaś wzwyżka ale nie starałem się specjalnie żeby te wpisy były gdzieś tam takie, by tam ludzie je gdzieś znajdywali. Raczej taki dzienniczek dla dokładnie, siebie. Bardzo, dokładnie, dokładnie. Tak? Gdzieś tam znajomym podrzucałem te linki do wpisów. Także bardziej opisywałem swoje treningi i starty. I później gdzieś tam tak naprawdę nawet nie z miesiąca na miesiąc, ale z roku na rok, bo to bardzo długo trwało. Gdzieś ta baza czytelników powolutku, powolutku się zwiększała. I Gdzieś tam jakieś też kontakty nabrałem, żeby nie wiem jakiś sprzęt pożyczyć to no wiadomo jak tam dusza gadżet, gadżetomaniaka, tak to przy okazji gdzieś tam sobie coś potestowałem, opisałem to na blogu i zobaczyłem, że też niektóre wpisy są chętniej czytane, tak szczególnie te o, z testami, z recenzjami produktów bo jakby one są gdzieś tam wyszukiwane przez Google, ludzie tego szukają, a, a mniej ludzi interesuje trening jakiegoś tam Marcina, aczkolwiek to jest wciąż podstawą mojego bloga, bo jakby no, po to powstał, tak? I, I ja chcę taką swoją ekspresję tam zawrzeć i to, co chcę wypluć z siebie i mm, i czym się pochwalić, czy, czy, czy żalić. Okej, okay, Czyli mamy w takim razie tą część przydatną dla innych, którą sobie wyszukują w postaci recenzji. Mm -hmm. Tą część, która jest dla ciebie, czyli po prostu dzielenie się, się swoimi treningami, przeżyciami i tak no i obok teraz pojawiła się trzecia rzecz, czyli podcast tak jeszcze co do tego dzielenia się treningami no to razem ze mną w podróż, tak ładnie powiem wyruszyło trochę osób i razem się motywujemy, razem gdzieś tam napędzamy także oni to czytają gdzieś tam pogadamy sobie o, o jakimś moim starcie ja wypytam ich o ich więc to też jest tak, że te, te, te wpisy treningowe też mają jakieś stałe grono czytelników za co oczywiście dziękuję E, tak, i podcast. I jak już wspomniałeś, już chyba trzeci raz Michała Szafrańskiego tutaj <laughs> wspominamy. Rozpocząłem współpracę z Michałem. Po Michale jeszcze z kilkoma kolejnymi osobami, dzięki Michałowi. I gdzieś ten podcast cały czas, znaczy od wtedy zaczął kiełkować. I no, tak bardzo powoli, w ogóle jeśli chodzi o rzeczy związane z tymi sportami wytrzymałościowymi, to wszystko tak bardzo powoli do mnie podchodzi, ale, ale to jest domeną sportów wytrzymałościowych, żeby być cierpliwym. Także też rzeczy związane z blogiem bardzo powoli do mnie dochodzą. I mhm. z tym podcastem, no, tak zacząłem kombinować, co by można zrobić ale to naprawdę miesiące trwały. Później wreszcie stwierdziłem, gdzieś tam na Twitterze rozmawiałem z różnymi osobami, że fajnie by było zrobić. Ja sam tego oczywiście na barki nie chciałem brać, ale gdzieś tam jedna osoba powiedziała, że po wakacjach może wtedy byśmy odpalili. Taki Patryk to był i... No i wtedy no faktycznie... Mnie też, tam coś, mnie też tam coś męczyłeś lekko na wejście. Możliwe. I... i, i. I od wtedy zacząłem myśleć tak, może nie na poważnie, ale bardziej o tym podcaście, że zacząłem sobie myśleć, jak to by zorganizować od strony techniczne, jak nagrywać. Jak to znaczy na... stronę techniczną to chyba miałeś już dograną. bo tych Znaczy samą edycję audio, dla... tak, ale launch podcastu, sam mhm. start te wszystkie fidy tak? To nie do końca, mimo że z tego korzystam, z, korzystałem z tego prawie, że na co dzień, ale już ze skonfigurowanego jakby tego schematu, tak, tak, cały setup zrobić. Dokładnie. Mikrofon co prawda miałem już jakiś kupiony, bo też tam miałem kiedyś pomysł na YouTuba który nie wypalił, no ale miałem jakiś tam sprzęt, więc nadszedł czas, by go wykorzystać. I po drodze pojawiła się kolejna osoba, która mogłaby zostać co Sebastian, z którym nagrałem pierwsze dwa odcinki. I on tak chyba nie do końca się zrozumieliśmy, bo on, ja tak myślałem, że fajnie by było odpalić ten podcast, chociaż na zewnątrz dawałem takie informacje, że tutaj myślę nad okładką, że jakby się już wszystko działo. Ale w głowie miałem tak, wiesz no, zobaczymy, zobaczymy, może coś się uda z tego zrobić. Oczywiście z takim nastawieniem by się, z takim nastawieniem by się nie udało tego zrobić, ale ten Sebastian właśnie y, zaczął podrzucać mi tematy na odcinki i mówi, no to dobra, to te, wtedy byśmy to zrobili, wtedy to. Tak jakby mówię, jakby on myślał, że, że, że faktycznie to chce robić, bo chciałem, ale ale nastawienie Wspania miałem takie, wiesz, na luzie. Wspaniała sprawa jest mieć kogoś takiego ubogu. <śmiech> właśnie. I kurczę, Sebastian pozdrawiamy. Tak, zdecydowanie pozdrawiamy. Więc stwierdziłem, że kurczę, no szkoda przegapić sytuację, szkoda, szkoda stracić szansę, bo no życie składa się z tych szans, wykorzystanych lub nie. I trochę popchnąłem ten temat bardziej do przodu. Przygotowałem się od strony tam hostingu i tak dalej, bloga gdzieś tam trochę dostosowałem, jakieś tam technikalia związane z notatkami i tak dalej no i, i znowuż to tak leżało już, już krótko, ze 2 trzy tygodnie bo musiałem się przemóc żeby usiąść do mikrofonu tak, bo to znowu jakiś tam trzeba pokonać barierę no ale, ale wystartowaliśmy <śmiech> i bardzo się cieszę a słuchałem bardzo ładnie dzięki, tak. dzięki powiedz jak można znaleźć twój podcast no mój blog to jest ironfactory.pl i, i, i tam jest zakładka podcast Podcast nazywa się, tak jak mówiłeś, nad M. Tutaj w pierwszym, w zerowym odcinku właściwie tłumaczę, skąd się ta nazwa wzięła. I tutaj nie będziemy tego mówić, jak ktoś tak. chce wiedzieć. Jest to ciekawe, dlatego bardziej zapraszamy. Tak. I także ironfactory.pl. Ostatnie wpisy w ogóle blogowe są tylko o podcaście, lub jeśli ktoś używa aplikacji do słuchania podcastów, a jeśli słuchają ciebie, to myślę, że sporo takich osób się znajdzie. To Też wystarczy. Mam taką tak, to wystarczy wyszukać po prostu nazwę kropka nad m. W dniu dzisiejszym, czyli 19 sierpnia. Nie wiem, Maciek, czy ty zdradzasz daty nagrania? Nie, audycji. po raz pierwszy. <gry> ale, ale puszczam niedługo, bo już jestem w plecy Aha. przez chorobę z, z podcastami. Oj. No, w każdym razie w dniu dzisiejszym rano, bardzo wcześnie, właściwie w nocy wreszcie dostałem maila od, od iTunes, od Apple, że dodano mi go do, do, do, do katalogu iTunes, więc już nie tylko sam feed, ale również poprzez iTunes można go znaleźć kropka nad m słownie kropka wszędzie piszemy tak, kropka spacja nad spacja m My jak mama e Słuchaj, to przede wszystkim gratuluję Ci, że tak szybko przyjęli Cię do tego iTunesa. Prawie tydzień. A jednak tydzień. No, tak, widzisz? bo chyba Czyli go w czwartek złożyłem i po sześciu dniach, tak, po pięciu, sześciu, no, no prawie tydzień powiedzmy. Czyli podcast możemy znaleźć albo w iTunesie, podejrzewam, że już niedługo też w jakichś aplikacjach androidowych, bo one tam ściągają z iTunesa, mhm. na blogu więc powiedz jeszcze o czym dokładnie piszesz na blogu, jeszcze raz dla wszystkich tak, no moje treningi aczkolwiek nie, jeszcze raz opisuję moje treningi, opisuję starty w zawodach ostatnimi czasy staram się trochę sprzętu recenzować no i prowad... ostatnio na przykład prowadziłem a propos startów w triatlonie przed, bo teraz część inaczej Prowadziłem też taki cykl Three Ladies, tak? Dwie znajome chciały wystartować, dwie właściwie czytelniczki, które stały się znajomymi i chciały wystartować w debiucie, tak, trochę je tam namawiałem, no i stwierdziłem, że fajnie by było zrobić taki cykl wpisów, jak to one się przygotowują, bo chciałem też dać taki trochę inny obraz czytelnikom, że nie trzeba dostać totalnego, nie trzeba dostać totalnego fisia na, na punkcie treningów i gdzieś tam naprawdę wybierać te momenty z życia, żeby tylko pójść, pojeździć czy pobiegać. Tylko, że można do tego podejść zdecydowanie bardziej na luzie i te zawody ukończyć, nawet z fajnym wynikiem. Więc przez jakiś czas ten cykl Three ladies był na blogu. Właściwie on dobrych nie wiem, z pół roku trwał. A finalnie znaczy to był, jeszcze powstał cykl artykułów jak wystartować w triatlonie i do tego głównie zachęcam, bo tutaj pisałem o zakupach, które farnie by było poczynić, które totalnie sobie można odłożyć na później, później opisałem logistykę startową, więc jeśli ktoś by chciał faktycznie wystartować w triatlonie to, to to jest fajny cykl artykułów, który się przyda debiutantom. No i mówię, no generalnie w, ostatnim, w ostatnich miesiącach tak naprawdę zacząłem pisać więcej niż tylko o swoich treningach i zawodach. Mam nadzieję, że z korzyścią dla czytelników, że to już nie będzie taki tylko dzienniczek treningowy, ale te wpisy będą miały jakąś wartość dla osób, które, które mnie czytają. Czyli wszystkie osoby, które nabrały smaka na start w triatlonie lub chcą się czegoś dowiedzieć, Obieganiu serdecznie zapraszamy na ironfactory.pl My będziemy powoli kończyć. Myślę, że mm -hmm. pora na ostatnie pytanie, które zadaję każdemu. Czego życzysz słuchaczom dzisiejszego odcinka podcastu? Zdrowia i cierpliwości. Bo <laughs> to się najbardziej przydaje w tym, w czym ja siedzę i do czego namawiam. Marcinie, strasznie Ci dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nie blokuję Ci żadnego treningu dzisiaj. Nie, spokojnie, już jestem po. Okej. Okay. A Ciebie bardzo proszę o ocenienie tego odcinka podcastu w iTunes. Jeszcze raz, przypomnę, możesz go znaleźć pod adresem na ukośnik 012, jak 12 odcinek podcastu. Tam są wszystkie notatki oraz właśnie link, żeby ocenić ten podcast. Jeżeli to zrobisz ja e, będę ci dozgonnie wdzięczny, to po pierwsze, a po drugie sprawisz, że jeszcze więcej osób dowie się o tym podcaście. E, Marcinie, jeszcze raz dzięki wielkie i do usłyszenia. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.